Jak pan rozumie to pojęcie coaching? Bo to teraz takie modne jest. Pojawienie się y, takiej metody współpracy i szkolenia nie było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ tuż wcześniej dało się odczuć, że y, ludzie zajmujący się pracą w biznesie potrzebują swoich stałych mentorów i opiekunów merytorycznych. Ludzi, do których mają zaufanie, ludzi, którzy są świadkami ich podejmowania decyzji, mhm. bo tej roli już nagle przez, te, te, te role przestali pełnić zastępcy. Albo psychoterapeuci. No to, a to inny świat, bo, mhm. bo na przykład na spotkaniu psychoterapeutycznym mówi się o wszystkich zdarzeniach życia, a nie zawodowych. Natomiast wydaje mi się, że tutaj byłoby błędem, gdybym na przykład e, couch zaczął się wypowiadać na temat życia prywatnego. Nawet zapytany. Uh -huh. e, czy e, lepiej jest ubrać taki czy inny krowat na spotkanie towarzyskie, to po prostu z zasady powinien nie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ po prostu w tym momencie... To nie jest jego bajka. to nie, Nawet gdyby miał kompetencje w tej sprawie, to wydaje mi się, że jasno trzeba postawić granicę e, tego, w czym się uh -huh. jest doradcą. I tutaj to, to wymaga pewnej klasy. Bo osoba, która czuje się pod opieką, może w sposób nawet dla siebie pożyteczny zapytać, jak ma wychować dziecko. Uh -huh. Bo spotyka się z osobą, która na przykład jest jego mentorem i w tym momencie, no to jest zawodowo, trzeba po prostu postawić jasną sprawę, że mogę powiedzieć, jak należy współpracować z pracownikiem, żeby e, jego zmotywować, ale nie, nie to, że nie wiem, tylko nie będę doradzał, jak zmotywować dziecko, żeby zaczął się uczyć matematyki. To jest po prostu bardzo charakterystyczna sprawa, to, o której teraz mówię, że my nie mamy jeszcze tak kiedyś parę latę, nie mieliśmy dyscypliny w zorganizowaniu przesłania reklam, czyli reklamy te, które były druge, dru, drugiego, z, drugiej, z trochę niższej półki mówiły o telefonach, faksach wszystkich produktach naraz i tak dalej tak samo teraz jakby w zakresie działań Kakałcza może zmieścić się za dużo po prostu mhm. zadań wynikających z z bycia pierwowzorem polskim. Są właśnie różne pisma na rynku, które traktują o coachingu i faktycznie jest tam chyba... one są o wszystkim tak naprawdę, o każdym aspekcie życia. I chyba nie fokusują się na życiu zawodowym, tylko właśnie próbują opisać jak, nie wiem, wstać rano i nie być zmęczonym na przykład. I czy, to, to już nie jest coaching, raczej wydaje mi się, że zawsze powinny być jasno sformułowane cele prowadzenia. Mhm. Czyli jeśli celem prowadzenia jest zysk dla firmy i e, pośrednio e, traktowane relacje, no to w tym momencie już czy wstajemy? No to może się pojawić jako wątek, mhm. ale to powinien być domyślny wątek realizacji zadań, które tak naprawdę tematycznie dotyczą miejsca pracy. Mm -hmm. Albo na przykład nie wiem, stylu myślenia. Ja się zajmuję takimi rzeczami dotyczącymi procesów twórczych, więc na przykład to też trzeba się dyscyplinować, że jak ktoś z kimś rozmawia na temat jego konceptu i projektu, no to nawet jeśli przy, przy, przy, na przykład, jeśli do, dotyczy scenariusza filmowego, mhm. no to w tym momencie to aż się prosi, żeby zapytać, czy ktoś jakieś doświadczenie życiowe ma na ten temat, o którym opisze. Jak on sam to mówi, to starał się to przesunąć na plan dalszy, a nigdy nie, nie zadaje takich pytań, ponieważ wtedy ta, ta rozmowa dryfuje w kierunku właśnie wszechstronnego doradztwa. Mhm. To iż do, bo, bo oczywiście możemy się spotykać i sobie doradzać na wszelkie tematy, ale z chwilą, kiedy wchodzimy. W zawodową rolę kaucza, no to, to, to już to już nie wypada, nie? Tak możemy na przykład mówić komuś, że może sobie przestawić meble, może pomalować sobie ściany, ale jeśli jesteś, jesteśmy doradcami z zakresu architektury wnętrz, to nie wypada nam na przykład przeplatać swoich y, y, pomysłów na przykład z tym, y, jak należy, y, nie wychodzić po mieszkaniu. No. No tak, bo to robi się niebezpieczeństwo jakiejś takiej grafomanii intelektualnej. Tak, ale też kuszące jest to, jest, bo, te, bo z jednej strony kuszące jest to, żeby kogoś mieć, to ci powie jak mhm. żyć. No tak. Pani premier, jak żyć. A z drugiej strony e, kuszące jest też wejście w rolę takiego mentora, którego nie obowiązuje właśnie nic. No mhm. może opowiedzieć o wszystkim, wypowiedzieć mhm. się na każdy temat jeszcze wziąć pieniądze. jeszcze wziąć pieniądze. Ale rynek jest rynkiem, to znaczy po prostu myślę, że ludzie dojrzewają do, do pewnych stanów świadomości po prostu i wiedzą kto jak, jak pomaga. Gdybym miał stworzyć zasadę, regułę taką uniwersalną, jak pomagać. Uh -huh. Jako osobisty trener. To najpierw dowiedzieć się, co ktoś sam robi i wykorzystać już istniejącą energię i sposób działania, tylko ją w jednej trzeciej przekierować na właściwą stronę. Nie budować od to, to jest fatalne, komuś się Aha. mówi. No, myślisz, że zacząć od tego, że zupełnie zmieniasz swój sposób myślenia. To jest też chwytliwe. Przyjść komuś i powiedzieć, że ma złe systemy wartości, na przykład zakłada. Tylko to jest prostsze chyba. Zburzyć komuś świat i spróbować, żeby na on początku, budował od nowa. Tak? Nie, po prostu źle czy masz źle kredkę. Zł Złapią inaczej, to teraz będziesz lepiej rysował. Czasami to się udaje, czymś. nie... Ale nie, nie, nie. umiesz jej złapać inaczej, więc nie będziesz no dobrze. No, więc nie Poza tym to, to zawsze troszeczkę pod, podpowiada taką historię, że ja tylko umiem w taki sposób trzymać i tylko tak się możemy porozumieć. Czyli mm -hmm. jak będziesz wierzył w te same wartości, co ja, to będziesz miał funkcjonować. Mm -hmm. No, ale to też takie no mówię, takie niebezpieczne, bo to po prostu nagle ktoś... Bo co się dzieje? Tak, w takich relacjach to zwykle ktoś, to jest pod wpływem jakiejś osoby, mentora, jak, jak to jest takie silne właśnie, przemontowanie fragmentów światopoglądowych i tak dalej, to ktoś przychodził i ale przyszedł do mnie mhm. ktoś, powiedział mi, Kurczę, o, że o, wszystko od, źle robię. Politeizm mi wprowadzi, kurczę, wielokulturowość po prostu, mm. kurczę, jakiś tam, nie wiem, namawiał, żeby poznać język jakiś sanskrycki, kurczę, coś się dzieje po prostu, nie? Nawet jeśli trafiamy na ludzi nienaiwnych, to, ale po prostu jakaś taka silna dawka po prostu potrzeby zmian. To, to działa, ale na krótką metę, bo potem po prostu się okazuje, że jakby w tym świecie zbudowanym z odmienności trudno zbudować swoje codzienne czynności życia.